Raz, dwa, raz, dwa, trzy Podcast o po podcastach i innych sprawach Zapraszamy Z tej strony Maciek Minimal Dwa Dmowski i poprowadzę dla Was dzisiaj podcast podcastofą, czyli przegląd tego co działo się w 15 tygodniu w katalogu podcastów i w polskim podcastingu. Nadmienię tylko, że to jest audycja na żywo, można dzwonić na skype Właśnie stałem się dostępny i ten skype powinien być również osiągalny w tej chwili. Natomiast ja przejdę może do szybkiego przeglądu tego, co wydarzyło się w 15 tygodniu roku 2013. A nasz przegląd zaczynamy od 5 kwietnia. Podcastem, który jest omawiany czasem w katalogu, w przeglądzie. A jest to 120 odcinek podcastu Nadgryzieni. Wystarczy, żeby witamina się rozebrała. A kim jest witamina i dlaczego się ma rozebrać, musicie posłuchać. Odpowiedź jest na końcu, ale gdzie na końcu? Lepiej przesłuchać całości. Ale poza tym oczywiście jak to nadgryzieni, nie mogło zabraknąć Apple. Panowie ze zdziwieniem odkryli, że w momencie, kiedy sprzedajemy komuś swojego iPhone'a i nie wyczyścimy, nie przywrócimy go do ustawień fabrycznych, to ten ktoś, kto kupi naszego iPhone'a, może czytać nasze maile! <głos> no, to jest straszne, prawda? No, ja nie wiem, mi się wydawało, że zawsze jak się sprzedaje cokolwiek, to usuwa się wszelkie ślady swojej obecności tam. No cóż. To byli nadgryzieni. 120 odcinek a my przeskakujemy do podcastu Nukast 17 odcinek targowanie szkiełka szkiełka tak, targowanie szkiełka czyli e, radio iVy przejmuje stery e, Nukastu i pojawia się tam właśnie Żydek który mm, instruuje nas jak się targować, a poza tym John Barry mówi coś tam o mózgu, żeby żyć z nim za pan brat i za bardzo się nie wykłócać, bo może nam płatać figle. Kolejny podcast, który się pojawił 5 kwietnia, to Rozmowy w nocy o naturze rzeczy, uczucia i podróże. To jest podcast z 3 kwietnia, jest on omawiany tylko czasem, ja nie zdążyłem go wysłuchać, więc nie będzie omówiony. Ale przejdziemy może do yy, wojewódzkiej bazy okrętów podwodnych. Czyli podcastu WBOP, a ten tytuł tego odcinka to Rynek w Bardejowie, czyli Pepe w podróży yy, służbowej znalazł chwilę, żeby zatrzymać się w miejscowości Bardejów, czy Bardejowo, nie wiem, i oprowadza nas pokrótce po rynku, yy, co tam można zobaczyć. Zapraszam również do obejrzenia zdjęć, które są pod pod odcinkiem na stronie Wojewódzkiej Bazy Okrętów Podwodnych. Tyle by było o Wojewódzkiej Bazie. Natomiast y, szybkim krokiem przeskoczymy do Tchnienia Grozy. Tchnienie Grozy y, to jest podcast, którego dosyć dawno nie słuchałem, nie słyszałem. A teraz w 58. już odcinku y, jesteśmy uraczeni opowieścią Abra Abrahama Merita pod tytułem Lud z Otchłani bardzo mi się przyjemnie tego podcastu słuchało yy, o godzinie no nie wiem, w późnych godzinach wieczornych do poduszki bardzo, bardzo fajnie pobudza wyobraźnię szczególnie, że jest yy, klimat budowany przez yy, dźwięki otoczenia kolejnym Czasem omawianym w podcastofonie, podcastem jest y, audycja, kontest rozmowy z vip -ami. Freedom in the Netherlands and Evils of... Mm, coś mi plumknęło? Coś mi plumka. Gdzie mi plumka? Jakim prawem? Proszę mi tu nie plumkać. Przepraszam za to plumkanie. No, nie będzie więcej plumkania. Wracamy do przeglądu. Czyli Evils of Democracy Expounded by Frank Karsten. Karsten, przepraszam. To jest wywiad przeprowadzony przez Krzyśka Maczyńskiego, i ITera właśnie z Frankiem Karstenem. A ostatnim już podcastem z 5 kwietnia jest czasem omawiany Agent Tomasz. To jest bardzo krótki odcinek pod tytułem po Wielkanocy słów kilka. Tomek y, nam się tłumaczy, dlaczego odcinka nie było, nie ma i w najbliższym czasie nie będzie. Odcinek jest na tyle krótki, że nie zamierzam zdradzać dlaczego. A my zmieniamy cyferkę, piąteczkę na szósteczkę, 6 kwietnia. Y, zaczynamy podcastem For No Reason, podcastem nadawanym zupełnie bez powodu. Bardzo się ucieszyłem, bo to jest kolejny podcast, który dawno się nie ukazał. <krym> A to już w 25, przepraszam, 21 odcinku For No Reason nie ma co się pienić, bo taki jest jego tytuł. Unfa, jak zwykle, e, mm, <śmiech> napada na nasze uszy y, swoim wyżywa się do naszych słuchawek artystycznie, bardzo muzycznie, jest troszkę ostro w tym odcinku, ale myślę, że podcast godny polecenia, a następnym podcastem będzie podcast prosty, Bóg i Bogowie. W tym odcinku mamy odnoś odniesienie do... Mm, jak autor twierdzi, błędnego przetłumaczenia w różnych wersjach Biblii yy, właśnie liczby pojedynczej i mnogiej Bóg-Bogowie. Ja w sumie tylko tyle zapamiętałem z tego podcastu. Jeżeli ktokolwiek chciałby yy, się wypowiedzieć na ten temat, to może zadzwonić skypeethercast.net Jestem dostępny, czekam na telefony. A przedostatni podcast to podcast o piwie odcinek 124 Mad Hatter IPA IPA piwo przysłane ze Stanów w typowej dla e, Stanów Zjednoczonych e, objętości tam 0,3 litra ja właśnie sobie uświadomiłem że nie mam podkładu co już naprawiam przepraszam przepraszam to się wytnie e, wracając do piwa Piwo jest dobre, Łukasz, przepraszam, Mateusz Baniuszewicz zaleca, że jeżeli tylko uda nam się dorwać gdzieś to piwo, to najlepiej kupić całą zgrzewkę, bo tak mu zasmakowało. A ostatnim podcastem z 6 kwietnia jest czasem omawiany agent Tomasz pod tytułem Jeremy Irons. To nie jest ich interes ale nie wiem o czym jest, bo się sam zdziwiłem, jak zobaczyłem, że ten podcast tutaj się pojawił, bo jak słyszeliśmy przed chwilą, agent Tomek zapowiadał, że podcastu nie będzie. Hm, dziwne to. Ale przeskakujemy do 7 dnia kwietnia, który zaczynamy podcastem Japanimation. To jest już 51. odcinek w wykonaniu Gom Jabara pod tytułem PODRÓŻE BIZNESOWE um, Bar opowiada nam najpierw o tym troszeczkę jak jego przyjazd, przybycie do Japonii wyglądało jak to w różnych hostelach się um, przechowywał przez noce i mówi też dlaczego nie warto jego zdaniem ale nie żeby tak, um, że o nie warto, nie, tu źle, tu źle, tu źle, tu źle, nie daje ci alternatywy, właśnie nie bo Gom Dżabar daje nam alternatywę w postaci polecenia kilku sieci rezerwacji tzw. hoteli biznesowych, których, do których przyjeżdżasz i nie martwisz się, coś, co jest, nie martwisz się o nocleg, masz pokój, który zawsze wygląda tak samo albo podobnie który możesz sobie zarezerwować dużo wcześniej. W niektórych nawet nie trzeba płacić zaliczki. Oczywiście Gondża Bar opowiada też o systemie transportu, o Shinkansenach, jak i innych pociągach. To mnie bardzo zaintrygowało, bo ja uważam się za miłośnika kolei. Ale tyle, tyle prywaty. Tyle byłoby też o Japanimation. A my przeskoczymy do podcastu karpiowego. To jest już 31 odcinek i tym razem Agnieszka Brodzik i Niewelmando, bo Agnieszka Brodzik opowiada nam o y, Skutym Lodem Terrorem, a dokładnie tytuł odcinka to Simons i Skutem, Simons i skutem Lodem, Skuty Lodem Terror, czyli książka, hmm... I chyba tylko tyle jestem w stanie o tym powiedzieć. Omawianie, prowadzenie podcastofonu, szczególnie live samemu, jest bardzo trudne. Ale nie powinienem się tu żalić, bo ostatnim podcastem z 7 kwietnia jest Masa Kultury. To jest już 39. odcinek pod tytułem Express Infinity. Panowie oczywiście rozmawiają o sprawach kultury masowej. o masowej sile. O, <śmiech> przepraszam. Kultura o masowej sile rażenia. Czy jakoś tak? Ojej, za daleko poszedłem. Mm. A także pojawia się e, nowy blog pod tytułem Horrory mm, Jerego. Przepraszam, jeżeli pomyliłem twoją ksywkę Jerry, Sorry który jest związany z nikim innym jak z Stevenem Kingiem i kliką z portalu Radio SK. Chyba, że coś pomieszałem. Ale, ale, ale, 8 kwietnia szybko czasem omawiana hiperprzestrzeń o telepatii. Tutaj Mapet, czyli Tomek, raczy nas nowym jinglem na samym początku i na końcu. Nie wiem, czy ten dżingiel jest gdzieś dostępny y, jako sam dżingiel do pobrania, żeby tak go sobie pobrać i puszczać w swoich podcastach, reklamować hiperprzestrzeń, ale nawet jeżeli nie, to wystarczy wyciąć pierwsze, y, pierwsze nie wiem pół minuty, 40 sekund audycji i mamy bardzo ładny dżingiel, a w samej audycji o telepatii, o magiku, który y, oferuje nagrodę za Udowodnienie, że coś takiego istnieje, mimo że mapę twierdzi, że istnieje, to i nie tylko on twierdzi, że istnieje, że dostarczają ludzie do... temu magikowi dowody, ale ten magik twierdzi, że o to nie to, to nie to, a także o zwierzętach, które wyczekują na powrót właściciela. Jest też kilka innych smaczków o zwierzętach, mówię, bo to jest, jest w tym ziarnko prawdy. Aczkolwiek nie zawsze zauważyłem, że jak wracam do domu, to często mój kot na mnie czeka pod drzwiami. No, w tym jest ziarnko prawdy, to tak w odniesieniu do siebie oczywiście mówię. Natomiast w całej reszcie teorii, która tam była przedstawiona, nie, nie znajduje się, nie, nie potrafię odnieść do siebie faktów, które tam były przedstawiane. A jakie to były fakty, to już musicie wysłuchać hiperprzestrzeni. E, jeszcze dodam, że to była audycja wyemitowana na antenie Radia na Fali 6 kwietnia 2013 oczywiście roku. Kolejnym, przedostatnim podcastem z 8 kwietnia jest podcast Dziwne Informacje. To jest podcast 31 marca, ale pojawił się w katalogu 8 kwietnia. A w tym podcaście m.in można usłyszeć o muzyce piorunów, a także... <śmiech> Ojejku, nie, ja nie będę spoilował. Dlaczego miałbym spoilować? To jest bardzo krótki podcast. Polecam. Protologic robi bardzo dobrą robotę z oprawą dźwiękową. Ivelios robi bardzo dobrą robotę z montażem. A pan... Przepraszam. Zapomniałem, jak się nazywasz, człowieku. Pan z wolnych mediów robi bardzo dobrą robotę z wyborem y, newsów i czytaniem ich. Ostatnim podcastem y, omawianym tego dnia jest Tyflo Podcast. Wrażenia z używania Windows 8. To jest Tyflo Podcast na żywo y, na antenie y, Tyfloradia, nie Radia Antyfloradia. I w tymże podcaście. Panowie wypowiadają się na temat nowego systemu Microsoft, a trochę im nie wyszło, bo miało być dwóch za, jeden przeciw. Okazuje się, że po pewnym dawce perswazji wszyscy są za. Natomiast audycja była dosyć ciekawa. Panowie zapowiedzieli przegląd przy taki walkthrough, tak? Samouczek, nie wiem, opis systemu Windows 8 w formie oddzielnej audycji już nagranej offline, z montażem i tym podobne. Także czekam. Windows 8 z punktu widzenia niewidomych... No, ja nie jestem taką osobą, ale poznałem wiele ciekawych, śmiesznych skrótów klawiaturowych, których najprawdopodobniej i tak nigdy w życiu nie użyję, bo nie użyłem Windowsa, ale może zabłysnąć wiedzą, sprzedać komuś taką informację, że hej, tutaj Ctrl-C otwiera ten Charms Bar, tak? Ten, ten, ten śmieszny taki paseczek po prawej stronie ekranu. Nie musisz machać jakichś dziwnych gestów, wykonywać myszką. A... Zmieniając cyferkę omówię już w sumie tylko jeden podcast, bo mm, tylko jeden podcast ukazał się 9 kwietnia, a był nim Android android.com.pl podcast, to 47 odcinek, podcast yy, nagrany 9 kwietnia, opublikowany 9 kwietnia, przynajmniej taka jest data yy, w tytule tego odcinka. A w tym tytule, w tym tytule, <laughs> w tym podcaście panowie, e, nie pamiętam jak się nazywają, wybaczcie. Panowie rozmawiają na temat między innymi opóźnień w aktualizacjach telefonów przez producentów i Facebook Home, tudzież Facebook Home. E, komu się to przyda i na co, i który z prowadzących od razu zainstaluje, jak tylko wyjdzie na jego urządzenie a 10 kwietnia pojawił się między innymi odwyk Dawid i Goliat. w tymże odwyku to jest odwyk Martina Lechowicza Martin nam koloryzuje historię z Biblii o Dawidzie i Goliacie <śmiech> no, bardzo się przyjemnie słuchało Martina który swoim językiem swoimi słowami opowiadał historię biblijną Mm. <laughs> Oczywiście wkładał w usta y, bohaterów słowa y, niezacytowane przez Biblię. A jakie to były słowa? A, musicie posłuchać. Musisz posłuchać, słuchaczu. Ale, ale, ale, ale. Ja mam inny koncept. Inny koncept, Jasiek i teatr. Y, Paweł Duraj y, złapał y, Jaśka na Gumtree. Y, dlaczego na Gumtree, a bo Jasiek tak samo jak Paweł chciałby robić słuchowiska no i co z tego wyjdzie to się przekonamy natomiast w tym odcinku innego konceptu Jasiek mówi, opowiada Pawłowi jest wypytywany przez Pawła na temat teatru ponieważ to jest jedna z pasji Jaśka Poza tym pojawiło się y, Gniazdo Światów, ale to nie Gniazdo Światów, bo tytuł odcinka to Dziady to za mało. Podcastowa historia okolic Konstancina Jeziorny. To jest podcast, którego nie usłyszymy na stronie Gniazdo Światów. Przynajmniej jeszcze nie. Natomiast jeżeli chcecie go posłuchać, to jest na stronie konstancin.com.pl Dobrze pamiętam? Jeżeli nie, to... Godaj na pewno sprostuje w komentarzu. I ostatni podcast, który się ukazał 10 kwietnia, to podcast Swing, 137 odcinek. I to jest Swing Commentary: Swing Komentarz do z filmu Powrót Jedi. Tego akurat mi się ciężko słuchało może jeżeli macie dostęp do filmu i możecie sobie odtworzyć w trakcie yy, zgodnie zresztą z przeznaczeniem tego odcinka, możecie sobie słuchać w trakcie oglądania filmu no to może byłby yy, bardziej strawny, znośny natomiast jak lubię komentarze szwingowe, a odnośnie szwinga jeszcze będę mówił w tym, te, w tym podcastofonie tak, ten odcinek był e, dosyć ciężko dla mnie, strawny może znaczenie miał też fakt, że ściągnęła mi się tylko, tylko fragment tego odcinka. A ostatnim, ostatni dzień omawiany w podcastofonie, czyli 11 kwietnia, zaczynamy podcastem Tyflo Podcast, tytuł odcinka Text Grabber plus Translator. Eee, czym jest Text Grabber? Text Grabber to jest aplikacja na iPhone'a. Eee, a co ona robi? O tym w odcinku kolejnym podcastem jest ósmy odcinek z mikrofonem wśród zwierząt z o jakże przewrotnym tytule z mikrofonem wśród talerzy, widelców i patelni a w tym odcinku nie kto inny jak Krzyszmen, czyli Krzyśek Sobieraj zaprasza nas na kulinarny odcinek swojego podcastu już w swojej historii miał jeden taki odcinek, gotował w mikrofalówce pierogi, natomiast w tym odcinku poszedł o krok dalej i to było tak brawurowe wręcz, że aż się bałem o że z wrażenia nie, nie dostanę zawału, bo krzyszmen wyobraźcie sobie, odgrzewa bigos. Ale nie w mikrofalówce, nie, nie, nie, nie, nie, nie, jest normalnie w garnku czy tam na patelni odgrzewany bigos. I nawet, nawet są efekty pirotechniczne. Także myślę, że zdecydowanie warto, warto wysłuchać yy, z mikrofonem wśród yy, talerzy, widelców i patelni, czyli z mikrofonem wśród zwierząt. Przedostatni podcast to Raport Martina, ale nieprawda, bo lewatywa umysłu. Gry Wieczorową Porą, to jest podcast omawiany w katalogu W Przeglądzie Czasem, ale ja go omówię, bo Martinowi się coś stało z komputerem i pomysł na odcinek mu uciekł, więc zrobił odcinek zastępczy. A w tym odcinku oczywiście nie mogło zabraknąć Smoleńska. Nie wiem, czy był tam Hitler, ale były... Tak, był tam Hitler. Ale były tam głównie gry słowne. A jakie gry to musicie wysłuchać? No, mi się średnio podobał ten odcinek. Omówienie tygodnia y, zakończę radiem Stephen King. To jest już 109. odcinek, jakoś do tej setki szybko leciały, a po setce jakoś się tak mi wydaje, że wolno te radia Stephen King lecą, ale jest co tydzień, w każdy piątek o północy. A Radio Stephen King, wiadomości z martwej strefy 23. Z tego co pamiętam, tak, wiadomości z martwej strefy są co miesiąc, czyli za miesiąc miną dwa latka wiadomością z martwej strefy. Hmm, trzeba będzie jakieś faufary, fom, fom, Natomiast w tym, że w 109. odcinku Radio Stephen King Mando ale nie tylko Mando, bo oczywiście są, odcinek musi zawierać śladowe ilości skóry. Ale jest jeszcze jeden gość. Kto wam, nie powiem. Natomiast wrócę do Mando, bo Mando jak zwykle chichot losu. Mando powiedział jedno w poprzednim odcinku, a zaraz po publikacji okazało się drugie. No i o co chodzi z y, ładnym ciałem, ciało, widoki i tak dalej... O tym e, można usłyszeć w podcaście Radio Stephen King, odcinek 109. Wiadomości z martwej strefy. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o mm, przegląd podcastów. Ja teraz szybciutko przejdę do e, topów miesiąca. Hmm, jakiś dżingiel mi się przydał. Ta -ta -ta -ta -ta -ta stopy miesiąca. Numer pierwszy Bar Karola to jest odcinek 29 Gazometer. Na drugim miejscu brak sygnału Matka Diabła i Kustosz. Na trzecim miejscu z mikrofonem wśród zwierząt odcinek 7 Niemożliwe. A tuż poza podium miejsce czwarte Historia mojej emigracji, odcinek 30 Syberia, miejsce 5 Papa Cafe Korea USA TLK to jest 209. Miejsce szóste ruszaj się Bruno odcinek 25 orły Sokoły i miejsce siódme Anusz Widelec, cukrzyca a dieta, czyli y, odcinek z, Jan, z Jaśkiem z Janem Urbanowiczem z małego filmidła dobrze pamiętam. natomiast e, typy tygodnia to inny koncept Jasiek i teatr Japanimation odcinek 51 podróże biznesowe wojewódzka baza okrętów rynek w Bardejowie to były typy tygodnia a teraz e, krótki wyciąg z kalendarza chociaż w kalendarzu na stronie podcastofon akurat nic nie było zaplanowane na ten tydzień ale mm, śledzę mm, grupę kocham podcasting, z której to wyciągnąłem. A jakże takież to ciekawe informacje. Proszę Państwa, jak już mówiłem, swing się kończy, a raczej został zapowiedziany już jego rychły koniec, ponieważ wraz z odcinkiem numer 140 Koko Bele i e, ten trzeci zamykają projekt Swing, ale jeżeli zechcecie ich usłyszeć, to każdy będzie się gdzieś tam jeszcze udzielał, więc to tak samo jak z Kapokiem. Kapok się zamknął, ale godaj dalej nie może się zamknąć, więc możemy słuchać dziadów z lasu i nie tylko. Kolejny news to taki, że pojawił się już drugi odcinek podcastu słuchowiska Planetoids, bardzo ciekawy, polecam. I ostatni już news: podcast Anusz Widelec przeniósł się do serwisu Retro Rocket Network, do stajni Retro Rocket Network. To by było na tyle, jeżeli chodzi o przegląd. 15, dobrze pamiętam, tak? 15 tygodnia w z katalogu polskich podcastów Mój do Was Maciek Minimal2 Dmowski